Słucham? Cześć Szymon, pakuj się, znalazłem świetny domek na majówkę, taniej w środku lasu będzie imprezka To miała być zwykła majówka Wypoczynek zmienił się jednak w ich najgorszy koszmar Nie jedźcie tam, bo wszyscy umrzecie W tej chatce w lesie czaj się zło Słyszycie? Wszyscy zginiecie <śmiech> Sparaj, dziadu! Ten, kto nie słucha ostrzeżeń, musi stawić czoła odwiecznemu złu. Nie mam zasięgu. Wiesz co, ja też nie. Patka całkiem spoko, ale miały być jakieś dziewczyny. To polski Brokeback Mountain, tylko bardziej sexy. Kocham ciebie, Szymek. Ja ciebie mocny. A teraz znowu ktoś pozmieniał mi kartki. Mamo, nie grzeb na moim biurku! uwięzieni w lesie skazani na potępienie a patrzcie co znalazłem w piwnicy to chyba jakaś książka, może da się tego użyć jako podpałki? No, chyba nie, ta książka jest oprawiona w ludzką skórę a dajcie mi ją, nie będę się ludził na piłku nekros, nomos, ikon nekros, nomos, ikon nekros, nomos, ikon gdy obudzisz przedwieczne zło musisz być gotowy na straszliwe konsekwencje w rolach głównych Zdobywca złotej maliny Szymon Adamus Zamknijmy go w piwnicy Michał Rakowicz Michał Kowal Co ty robisz z tym korzeniem? Proszę, tylko nie tam, tylko nie w moją dół Z gościnnym udziałem Mando Umrzesz, słyszysz? Zginiesz. Czy macie odwagę stanąć twarzą w twarz z martwym złem? Michał! Oh, no całe szczęście. Oh, Jerry stał się zły i zatłukł to nas. Aaaa! Martwe zło majówka. Tylko w dobrych kinach 5D. Klękaj do berła, kotku. Mm, mm, mm, mm. Teraz przejdziemy do tematu odcinka, czyli do Evil Dead, ale dwóch to za mało. Sięgam po telefon i dzwonimy po nasze wsparcie z Poznania. Jerry Jerry, czy jesteś tam na drugim końcu słuchawki? Witam was panowie. Czuję się zaszczycony. Szybciutko się połączyłeś, coś niesamowitego ta technologia. No, efektywna technologia, tak powinna działać, a nie złośliwość rzeczy martwych. Teraz mamy wsparcie, będziemy mogli się wziąć za bary z Evil Dead. Mamy teraz obecnie do czynienia z remakiem. Ja i ty widzieliśmy ten film, Szymon zna tylko oryginał, bo, bo nie oglądał, w sumie nie wiem czemu. Bo mówiąc szczerze, nie za bardzo hm, Nie za bardzo mi się uśmiechaliśmy na ten film do kina. Ja z miłą go obejrzę, ale chyba, chyba muszę w domu obejrzeć, a nie w kinie. No Mi się go w kinie bardzo wyjątkowo dobrze oglądało, o czym już możecie się dowiedzieć z mojej recenzji. Ale nim przejdziemy do tego Evil Dead, to może troszkę skąd to się wzięło? Czyli stary Evil Dead, tradycyjny Evil Dead. I po to też jest z nami na początku Jerry, bo Jerry opowiesz nam o tych starych i Deadach zaraz. Dokładnie tak. Czy lubisz tę serię? Można powiedzieć, że to jest jeden z tych horrorów, na których ja się wykowałem za dzieciaka, bo każdy kto pamięta lata 90 w polskiej telewizji to było coś takiego jak kino nocne i druga część i Armia Ciemności z tego co ja kojarzę to dosyć regularnie się tam pojawiały. I ja właśnie z Evil Dead się spotkałem pierwszy raz z dzieciakiem będąc i powiem szczerze, że na przykład jedynki to w ogóle nie dotrwałem w sensie tak mnie przeraziła, że odpuściłem sobie seans no ale można powiedzieć, że to podziałało też w ten sposób że złapałem bakcyla i tą serię darzę sporym sentymentem a tak po latach, którą część najbardziej lubisz? z tych starych? dwójkę Dwójkę, zdecydowanie dwójkę. Ja też dwójkę i Armię Ciemności, a ty Ja Szymonię? najbardziej Armię Ciemności, chociaż wiem, że ona jest najmniej horrorowa, najbardziej komediowa, ale zawsze mi się to podobało. Ta seria zaczynała się jako horror, mocno ironiczny, ale jednak horror. Na tym, potem przeszła w stronę bardziej komedii, i w stronę takiej epickiej komedii, fantazy na końcu z elementami horroru. No, ale myśl, myślę, że to też nie bez przyczyny jest tak, że chyba Dwójka jest tym najbardziej poważanym filmem z serii, bo chyba tam się Rajmiemu udało osiągnąć taki idealny bilans pomiędzy tą komedią i tymi aspektami takimi dosyć odjechanymi, a takim prawdziwym rasowym horrorem. No Nie bez przypadków wstępie do horrorów Jerego, których zaraz wysłuchamy na temat tradycyjnych Evil Dead, znajduje się właśnie scena śmiechu <grych> z drugiego Evil Dead. Także zapraszam na razie na horrory Jerego. W 1978 roku niespełna 20-letni Sam Remy nakręcił ze swoimi przyjaciółmi krótkometrażówkę Within the Woods, która miała posłużyć za swoiste portfolio oraz przepustkę do nakręcenia pełnomotrażowego filmu. Nie spodziewałem się wtedy, że dzięki niej uda mu się wkrótce zgromadzić pieniądze na nakręcenie jednego z kultowych filmów lat 80 a jego kumplowi Bruce'owi Campbellowi zapewni popkulturową nieśmiertelność. I have seen the dark Oryginalne Martwe Zło miało premierę w roku 1981 i pomimo niewielkiego budżetu, który wyniósł około 350 tysięcy dolarów, film odniósł znaczący sukces komercyjny i frekwencyjny, trafiając m.in. na osławione amerykańskie seansy o północy. Choć po latach widać, że to jednak film niemalże półamatorski, to ta prosta opowieść o grupce znajomych, która w trakcie pobytu w leśnej chacie znajduje księgę umarłych i uwalnia pradawne zło, dzięki pomysłowości Remy'ego oraz jego ekipy, na zawsze zapisała się na kartach historii. Pomysłowości, bo Remy wprowadził tu kilka patentów, które potrafią przerazić aż do dziś. Jak niesławna scena roślinnego gwałtu, która moim zdaniem choć powtórzona później i w części drugiej i w remake'u, właśnie tutaj wypada najbardziej przerażająco, czy jak słynne Evil Vision, Czyli ujęcia kręcone jakby z oczu demona, które nadal robią piorunujące wrażenie. A dodatkowym plusem jest nieprzewidywalność, bo od kiedy na scenę wkraczają demony, twórcy cały czas, aż do bardzo niehollywoodzkiego zakończenia, potrafią nas czymś zaskoczyć. Pierwsze martwe zło, jak każdy film notujący komercyjny sukces, doczekało się kontynuacji. Ale trylogia Dead to seria dość specyficzna i widać to już po drugiej części. Nakręcone w 1987 roku Martwe Zło 2 rozpoczyna się dokładnie w momencie, w którym skończył się pierwszy film. Ale tu mamy pierwsze zaskoczenie dla znających oryginał. Raimi zostawiając finał Martwego Zła zmienił wydarzenie z pierwszej części. To w dwójce po raz pierwszy pada Necronomicon jako nazwa Księgi Umarłych. Wcześniej jako tą nazwę podawano Naturo Demonto, która to nazwa pada także w remake'u. A wyjazd grupki przyjaciół zamienił się w romantyczny weekend Asha i jego dziewczyny. Zaskoczenie drugie to Tempo. W dwójce nie ma miejsca na dłuższą ekspozycję i od razu zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, a krwawy horror gore przeplata się z wręcz slapstickowymi scenami i komediowymi sekwencjami, jak moja ulubiona walka Asha z własną ręką. Evil Dead 2 to z jednej strony wysokobudżetowy, oczywiście w porównaniu do oryginału, remake, ale także pełnoprawny sequel, który do dziś dzięki swojej szalonej energii robi ogromne wrażenie. Nie jest tajemnicą, że po pierwszym martwym śle, Rami nosił się z pomysłem przeniesienia Asza do średniowiecza. Wcześniej powstrzymał go budżet, ale w 1992 roku w końcu udało mu się zrealizować swą wizję i na ekrany trafiła armia ciemności. Już nie horror, ale w zasadzie krwawa komedia fantasy. Film o tyle ważny dla całego uniwersum, że to z niego pochodzi obecny wizerunek Asha jako pyszałkowatego i pewnego siebie drania, który jednocześnie potrafi całować dziewczynę i odsyłać demony do piekła. A jak długą drogę przeszedł ten bohater, zobaczycie, jeżeli przypomnicie sobie zastraszonego i kompletnie zmarnowanego Asha z finału pierwszej części. Co ciekawe, ja do 13 kwietnia 2013 roku nie wiedziałem, że film ten w Europie i Stanach miał różne zakończenia. Złe, moim zdaniem dużo lepsze, jakie widziałem zawsze oglądając film za dzieciaka i dobre, jakie wymusili na producenci. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zaskoczenie, jak odpaliłem na DVD film mojego dzieciństwa, który różnił się od tego, co oglądałem wcześniej. Mimo, że każdy film z serii to zupełnie inny obraz, dla mnie każdy z nich to kwintesencja kina rozrywkowego, która Raimi czuje wyśmienicie. Oryginał ze względu na poziom efektów specjalnych nie każdemu może obecnie przypaść do gustu, ale już Dwójka i Armia Ciemności to filmy, które w ogóle się nie zastarzały. Mógłbym mówić o serii jeszcze długo, opowiedzieć, gdzie można znaleźć rękawice Freddy'ego Krugera, jak Raimi torturował swojego brata na planie drugiej części, albo wspomnieć, jak dużo trylogia zawdzięcza Stevenowi Kingowi. Ale bez tych ciekawostek Evil Dead broni się sam. Jeżeli nie znacie, Marsz nadrabiać zaległości. A jeżeli widzieliście, polecam ponowny seans przed remake'iem. Witamy z powrotem po horrorach Jerego, w których Jerry opowiedział nam o oryginalnej serii Evil Dead. Ale Jerry jeszcze zostaje z nami, jesteś tam? Jestem, jestem oczywiście. Przerażony? Nie, już po tylu seansach. A poza tym na koniec zawsze zostawiam armię ciemności, to już raczej w dobrym nastroju. No tak, ale teraz porozmawiamy o czymś strasznym, bo porozmawiamy o właśnie o tym, co jest na tapecie, czyli o remake'u Evil Dead, który, no, ta dwójka z nas, która widziała, ocenia bardzo dobrze. Podstawowe pytanie osoby, która nie widziała. Remake, reboot czy sequel? Tak naprawdę to chyba wszystko po trochu, moim zdaniem. Tak, zależy co się będzie dalej działo z tym filmem. Jest to remake, ale nie jest to takie przełożenie tej historii jeden do jeden. Jest to pewnych elementów bardzo znanych, charakterystycznych, ułożenie ich w innej kolejności, dodanie czegoś od siebie, także tutaj się ta historia trochę zmienia może też czymś zaskoczyć, jeżeli znasz ten oryginalny Evil Dead, no chociaż sam fakt, że postacie są zupełnie inne niż w Evil Day, znaczy, tak? to, to, Ja powiem szczerze, że teraz odświeżyłem sobie dopiero po sensie tego nowego y, Martwego Zła, jakby oryginalną trylogię, y, to mnie aż zszokowało tak na dobrą sprawę, y, jak dużo tych zmian jest w, w, jakby w tym filmie. Dlatego tak trudno powiedzieć, czy to jest jakiś remake, czy, czy reboot, czy, czy jak to, jakkolwiek by tego nie było. Ale nazwa. zmian w jakim sensie? Fabularnych, czy raczej takich smaczków? No fabu Fabularne jak najbardziej. Na przykład aż się nie pojawia okay. zupełnie w tym filmie. Po prostu go nie ma. Natomiast no mamy znowu młodzież w domku, młodzież, która uwalnia złota, to zło zaczyna ich mordować, opętuje, jest na przykład gwałcące drzewo i takie różne elementy poszczególne, które znamy z poprzednich filmów. Natomiast jakby całość to nie jest do końca sama historia, i ja ją traktuję tak naprawdę jako taki pełnoprawny, pełnoprawną część cyklu i Wildet, mimo że innego reżysera. Natomiast mi się bardzo dobrze wpisuje w tą serię i, jakby fajnie to w tym wszystkim leży. Jak dla mnie przynajmniej to wygląda wręcz tak to, co Michał powiedziałeś, że to jest pełnoprawna część z cyklu, bo można, można by powiedzieć, że bez problemów dałoby się to wmontować gdzieś tam w cyklu, nie? Bo można powiedzieć, że lokalizacja jest taka sama, natomiast no. Nie ma, nie ma jakichś takich bezpośrednich połączeń jakby z tym filmem, czy z czystymi filmami pierwotnymi, poza jakimiś tak, takimi smaczkami, więc tak na dobrą sprawę spokojnie, jakby na, na upartego widać tu pole do jakiegoś połączenia tego starego i nowego, tak bym powiedział. Mamy po prostu nową młodzież w domku, w którym znajdują Dzieje się podobne rzeczy się dzieją te same w sumie, które się działy w Evil Dead, tak, ale to są inni ludzie, przeciwko tym problemom postawieni, trochę inaczej reagują i to wszystko trochę inaczej się kręci. Ale też jakby ja widzę punkt wspólny, że spokojnie tę serię w pewnym momencie można by było połączyć dalej. Może taki jest plan właśnie. Ja bym sobie tego życzył, szczerze mówiąc, po tym co widziałem. No dobra, a w takim, w takim razie dru drugie pytanie osoby, która jeszcze nie widziała. W poprzedniej, podstawowej, jakby bazowej trylogii jest dosyć łatwo powiedzieć, który filmie przerazi, który trochę rozbawi, który rozśmiesza, a który rozśmieszy. A nowe Evil Dead? Hmm, ja bym je tak stawiał gdzieś pomiędzy Evil Dead 1 i Evil Dead 2, bo ci, którzy znają starą trylogię, właśnie tutaj też można powiedzieć, że Evil Dead 2 był remakiem, tak naprawdę Evil Dead 1. No tak, zdecydowanie. To była taka kontynuacja remake, tak? bo Sam Raimi, no zresztą przed chwilą o tym słuchaliście, kręcił za jakieś tam psie pieniądze Evil Dead i to w takich spartańskich warunkach, potem zrobił Evil Dead 2, kiedy już ma trochę więcej kasy. No i tutaj mamy też podobną sytuację, reżyser ma ograniczony budżet, bo ten film nowy powstał za 17 milionów dolarów, czego absolutnie nie tak, widać. No to jest niewiarygodne, szczerze mówiąc. Jak się, jak się spojrzy na techniczną stronę przedsięwzięcia, to po prostu jest szokujące, że za tak małe pieniądze można było osiągnąć tak dobre efekty. Nie? Śmieszne, że my tu mówimy tak małe pieniądze 17 milionów dolarów, no ale faktycznie te filmy hollywoodzkie teraz to się robi tak od 50 milionów zwyż. A tak? i Willett jeszcze też, pamiętajmy o tym, świetnie zarobił. On sobie tam bardzo dobrze e, radzi. Także kontynuacja jest, jest pewna. Bo. Ale ja bym powiedział jeszcze Szymon, bo tak pytasz z punktu widzenia osoby, która się za film ma przed sobą. Ja bym powiedział, że to on jest nawet bliżej oryginalnej pierwszej części. Dlatego, że ja odnoszę wrażenie, że ten film jest bardzo mocno na poważnie. Mimo, że też bez spoilerów w końcówce trochę jakby ten klimat jest zmieniony. Natomiast mimo wszystko ja, ja odbieram, że to jest film zrobiony bardzo na serio. Ale mm -hmm. właśnie to jest to, co powiedział Jerry, końcówka, może nawet trochę wcześniej niż końcówka, zaczyna się taka ironia już taka, troszkę nawet taki trochę humor horrorowy, to jest to, za co ja uwielbiam Evil Dead i po prostu od pewnego momentu no, ten film, mm, ok, jest poważny, ale w pewnym momencie on się taki robi bardzo Evil no <śmiech> właśnie taki, taki jak Evil Dead 2. No ale dlatego powiedziałem, że jest to film, który gdzieś można było pomiędzy uplasować, jedynką a dwójką, jeżeli chodzi o taki sam klimat, nastrój, który panuje tym podobne no Dobra. A teraz pytanie, które po recenzjach, które czytałem i po zwiastunach, które widziałem, musi paść, to znaczy ile hektolitrów krwi tam wypływa z tego filmu? Hmm. Tego nie da się policzyć. Po prostu tego się nie da policzyć. Krwi tam jest co niemiara, natomiast to nie jest tak, że to jest takie patowanie krwią no bez powodu. Tylko ja mam wrażenie, że tutaj Alvarez robiąc ten film miał określony pomysł i mimo, że zrobił film Gor to nie mamy tutaj takiego typowego torture porn, tak obecnie modnego, które serwuje nam Hollywood aż w nadmiarze, gdzie po prostu są efekty gore tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiejsza technologia pozwala nam pokazać, nie wiem, dajmy na to, jak komuś wydubujemy gałkę oczną ze szczegółami, tylko tutaj te efekty gore jakby uzupełniają i tworzą klimat całej tej historii. Ja nie jestem fanem gore generalnie, ja takie filmy nawet już starsze jak martwica mózgu ja z trudem je oglądam nie jest to dla mnie lekkie czy nawet pierwszy Evil Dead ten no Evil Dead 1 natomiast ten bardzo bardzo lekko mi przyszedł tak te sceny są brutalne ale jakoś to się wszystko ogląda no da się oglądać no nie jest to aż takie ohydne jak czasami nie jest to takie właśnie patowanie przemocą dla, dla samego patowania przemocą jest fajne no. natomiast też bardzo fajne jest tutaj to że Alvarez reżyser postawił sobie też za cel, może nie wiem, może to bardziej z budżetu, może bardziej z zamierzeń, żeby tutaj jak najwięcej efektów jednak było realizowanych rzeczywiście, tak? To nie są efekty komputerowe. Także mamy dużą ilość krwi i ta krew jest krwią, która gdzieś tam bryzga, a nie jakimiś plamkami piksel. No to jest świetne i to tak, tak jak mówisz, na pewno wynika po części z budżetu, bo po prostu takie rzeczy są tańsze. Znaczy Alvarez jakby przed wywiadami wszystkimi, które, których udzielał jakby przed wejściem do kin filmu, mówił, że on po prostu nie lubi CGI i, i, i denerwuje go dosyć mocno ta, ta tendencja we współczesnym kinie, ale chwała mu za to, bo szczerze mówiąc jak się ogląda ten film, i porówna się go na przykład z taką typową hollywoodzką współczesną produkcją, gdzie właśnie tych efektów komputerowych jest dużo, to widać jednak, jak takie tradycyjne efekty robią różnicę. No i widać też wielka chwała właśnie tutaj też Alwarezowi, jaką czerpał z dorobku Evil Dead. Tak? No pierwsze Evil Dead, zresztą też drugie, to są filmy doskonałe technologicznie, jak na swoje lata. Ten pierwszy Evil Dead proste triki, jak chociażby ta subiektywna kamera sławna, tak? Czyli kiedy widzimy to z oczu demona jakby lecącego, wszystko, czyli kamera jest jakby pierwszoosobowa, no to był trik chyba po raz pierwszy użyty, czy rozpowszechniony w pierwszym Evil Dead, który był no nisko budżetem, ale um, potem był często kopiowany no i Alvarez tutaj nawiązuje do tych scen. Mamy świetne takie sceny właśnie lotu tej kamery przez las w stronę domku, um, tym podobne rzeczy. Um, bardzo fajnie realizuje. No, bardzo mi się podoba w ogóle ten film właśnie z strony technicznej, jeżeli chodzi o zdjęcia. Świetnie jest zrealizowany. A jakbyście mieli powiedzieć Evil D 2013, co jest najlepsze, jednym zdaniem? Finał. Finał. Zdecydowanie. Zdecydowanie finał. Are all going to die tonight. Mi się podoba to, jak z jakim szacunkiem podchodzi się do materiału wyjściowego tutaj. On jest tak właśnie delikatnie zmieniany, Alvarez miał swój pomysł na ten film, ale jak on wplata te wątki, i tutaj też pewne wątki fabularne, no nie chcę teraz za bardzo mówić, żeby, ale pewne elementy, które gdzieś w Evil Dead się pojawiają, nawet taki szybki montaż, jeżeli pamiętamy scenę garażowego montażu, jak sobie aż montował piłę takimi krótkimi cięciami, to było zrealizowane w drugiej części Evil Dead. Tutaj też występują identyczne cięcia, tylko w trochę innej sytuacji. I to mi się podoba, takie nawiązania, nawet, właśnie na, nawet w sferze montażu do tych oryginalnych filmów a nie jest to kopiowanie. Strasznie mi się to w tym filmie podoba. To jest w ogóle świetny przypadek, według mnie w ogóle na, na dobry remake, czy jak się powinno kręcić dobry remake, bo z jednej strony widać bardzo dużo od siebie dał tutaj Alvarez, który też wspólnymi był przecież współscenarzystą tego filmu, ale z drugiej strony na każdym kroku widać, że to jest film zrobiony przez fana oryginalnej serii i z taką dużą, dużą dozą, dozą miłości do, do, do tych oryginałów, i to daje naprawdę świetne efekty. No tutaj wspomniałeś, że Alvarez był współscenarzystą. W tym filmie pojawia się niewiele znanych nazwisk, tak? bo Alvarez jest rugwajskim reżyserem, który wcześniej jakieś tam chyba same shorty miał. No Mówię, ja ja o, o nim nic nie słyszałem, szczerze mówiąc, te, przed, przed e, tym nowym martwym złem to dla mnie jest zupełnie postać anonimowa. Sprawdziłem, że urodził się w Urugwaju w 1978 roku, tak? tyle co wiem, i ma kilka filmów o jakoś hiszpańsko brzmiących tytułach, które są shortami, e, natomiast on był współscenarzystą. Tu się pojawia trochę głośniejsze nazwisko, które nie było nigdzie w napisach, ale ten scenariusz doszlifować pomagała Diablo Cody. Czyli kobieta no obecnie bardzo szanowana jako scenarzystka w USA, która odpowiada za Juno, Jennifer's Body i ona tutaj też pomogła szlifować Alvarezowi ten scenariusz Martwego Złanowego. Ciekawe czy ten wybór reżysera, bo przecież produkował sam Raimi i Bruce Campbell, ciekawe czy, czy ten wybór reżysera właśnie nie był takim zamysłem, żeby dać szansę, tak jak kiedyś Evil Dead dał szansę samowi Raimie, Raimiemu, żeby się wyżył. Może teraz kogoś nieznanego z Urugwaju, żeby pokazał coś. Tak jak Jerry wspomniał, że Alvarez jest nieznany, ale Alvarez będzie znany. On po tym filmie będzie cholernie znany. Bo no, pokazał, to, że to jest prawda. strasznie zdolnym facetem. Wykorzystał mały budżet. Film złapał się na pierwsze miejsce box tak? przez dwa tygodnie. Zarabia jakieś holendarne pieniądze jak na ten budżet. No po prostu ten facet będzie bardzo znany. To już możecie sobie zapisać. Fede Alvarez to będzie niedługo jeden z ważniejszych reżyserów bardziej kasowych filmów, jak się nic nie spieprzy. Pytanie, pytanie tylko, czy jakby dobrze poprowadzi tą swoją karierę, bo w ostatnich latach parę było takich nazwisk, jeżeli chodzi o horror, które zabłysnęły pierwszym jakimś tam filmem, a później gdzieś tam to się rozmyło, także trzymajmy kciuki, że, że gdzieś tam Alvarezowi się nie przywróci w głowie, tylko nadal będzie robił to, to, to, co jak widać potrafi robić dobrze. Kolejna fajna rzecz w tym filmie, tak samo jak kiedyś sam Raimi zaczynał kręcić film, to brał swoich jakichś kolegów, znajomych i tak dalej, bo ciężko było mu zapłacić komukolwiek aktorom. E, tak samo i tutaj mamy, reżys mamy aktorów no, mało znanych. Najbardziej znana chyba aktorka to jest Jane Levy, i ona jest znana z serialu Suburgatory. Ja ten serial oglądałem, więc czułem się tak trochę nieswojo, widząc ją w roli opętanej przez demona. A ja jej w ogóle nie poznałem. Mimo, że znam ten serial, to, to tutaj od pierwszej sceny miałem problem w ogóle zlokalizować, skąd ja znam tą twarz. A no nie, ja ją poznałem jakoś miarę szybko, bo ona ma taką bardzo charakterystyczną buźkę. No, no, bardzo fajnie się ze swojej roli tutaj bardzo fajnie zagrała, natomiast ja, no jakoś tych aktorów szczególnie bym nie wychwalał, nikt mi nie zapadł jakoś w pamięć. Ale mi się Zreszcie wydaje, że stan stanęli w zasadzie na wysokości zas zadania wszyscy, bo można powiedzieć, że każda z tych ról może nie jest jakaś sp specjalnie przełomowa, ale mieli konkretne zadania i, i wy no wywiązali się z nich wzorowo, w mojej ocenie. Tak, nie zawalili, tak? Nie masz czegoś takiego, że po tym filmie masz wrażenie, że ktoś nas bardzo słabo zagrał albo coś takiego. Grają równo, po prostu grają dobrze, tak? Nikt się nie wybija, ale. Ale tutaj to nie jest ważne, bo może to nie jest, nie chodzi tak o tych aktorów do końca w tym filmie. Co ciekawe, właśnie tę rolę do niej też startowała, tej głównej roli Jillian Jacobs, którą z kolei też miłośnicy seriali mogą znać z Community jako Britty. Czyli tutaj te gwiazdki serialowe próbowały uderzyć. No i fajnie że, fajnie, że tutaj mamy takie trochę mniej znane twarze, mi to bardzo odpowiada. No nieźle, chociaż przy takim sukcesie kasowym to pewnie te nieznane twarze zaraz będą... Bardzo znanej się pojawią zaraz w kilku innych filmach. No tak, ja sądzę, że Jane Levy też jest przed tą dziewczyną, dosyć spora kariera. O, zobaczymy. No dobra, czyli co? Czyli generalnie polecacie, tak? Dwie osoby, dwa gusta i jedno zdanie. No ja zdecydowanie podpisuję się rękoma, nogami, polecam. Warto obejrzeć sobie w kinie, przemycić do kina piwko, bo wtedy się ten film bardzo dobrze ogląda. <laughs> Również polecam, to nawet jeżeli ktoś tam niespecjalnie przypada za Gorto. to ja, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat, w te, takich mainstreamowych, które w multiplexie dane nam by było zobaczyć. Tak, dla fanów Evil Dead koniecznie i się ogląda ten film dużo lepiej, tak jak zresztą ja zauważyłem i, i Jerry też potwierdza, tak, że jeżeli jesteś fanem Evil Dead to ten film, no to jest po prostu obowiązek, oglądasz się go super, a jeżeli nie jesteś fanem Evil Dead, ale lubisz gdzieś tam horrory, no to jako horror to ja też nie pamiętam niczego lepszego od dawna. No to jest w ogóle według mnie też taki duży plus tej produkcji, że jakby przez to jak jest dobra, to, to ja mam wrażenie, że dla takiego młodego pokolenia, które o, o serii Evil Dead być może słyszało, ale, ale pewnie nawet nie miało okazji widzieć oryginałów, to, to podejrzewam, że to może być bardzo poważna zachęta, żeby sięgnąć do, do tych filmów, które same w sobie są świetne i, i które już uchodzą za poważną klasykę. Jerry, dziękujemy za połączenie, za rozmowę. Mam nadzieję, że nie masz za domem zbyt wielu drzew. No mam, mam na takim małym tarasie właśnie drzewo, które jakoś tutaj się wychyla w moim kierunku podejrzanie, ale chyba ucieknę zanim się ruszy. Ale ma zapędy gwałcicieli to drzewo? No tak spogląda na mnie dosyć lubieżnie. Ty je zaskocz, może zostań dendrofilem. Zgwałci drzewo, nim ono zgwałci ciebie. Dobra, dziu planie jest zła. No, niby, niby, niby tak, ale takie akcje prewencyjne to chyba trochę nie w moim stylu. No dobrze, byłaby to całkiem ostra prewencja. Razem z nami był Michał Rakowicz, czyli Jerry. Uważaj Jerry w takim razie na to twoje drzewo, niech ono też uważa na ciebie. My się z tobą usłyszymy pewnie już gdzieś tam niedługo w masie kultury przy okazji kolejnych horrorów Jerego. Masz już może pomysł, o czym byś chciał mówić następnym razem? Znaczy mam chytry plan, żeby przybliżyć książkę, która zrobiła bardzo dużą furorę w zeszłym roku i w ogóle trochę autora, który zrobił bardzo dużą furorę w zeszłym roku, jeżeli chodzi o, o polską scenę horroru, czyli Edwarda Lee, e, głównie z naciskiem na sukub. Nie wiem, czy mieliście okazję słyszeć o, cokolwiek o tej książce. Nie, chętnie posłucham od ciebie. To pewnie gdzieś tam w maju się uda. Mam nadzieję. W takim razie do usłyszenia, Jerry. Cześć. Cześć i do usłyszenia.